Pod namiotem Słowa. Boże, miłościw bądź roślince małej. Modli się Ernest Bryl. Boże, miłościw bądź roślince małej, Które się w nas podnosi, Czasem zieleni, żeby jej deszcze, wiatry nie złamały, żeby dotrwała chociaż do jesieni. Boże, miłościw bądź wątłym korzeniom, co się zaledwo mogą szczepić z ziemią. Pozwól tej bezradności dziecinnej przetrzymać, Niechaj ją jak pierzyna śniegiem skryje ziemia. Ja wiem, że tylko gorycz będzie wiosną, Bo te ździebełka ledwo co wyrosną, Może w trochę radości. Tak pełnej żałości, że aż zimno przeniknie cię do samej kości. Gdy spojrzysz na to, coś dłonią okrywał, Ogrzewał swym oddechem, otulał uśmiechem. Ale bądź nam twa ręka dalej miłościwa Nad tym źdźbłem, co jest nocą. Światłem, dobrem, grzechem. Ernest Bryl wielokrotnie przebywał w naszym mieście. Zapraszali go do Białego Stoku ludzie pióra Jan Leonczuk, Waldemar Smaszcz. Spotkania z Ernestem Brylem są szczególnie dynamiczne i pogodne. Jest on wspaniałym gawędziarzem i polemistą. Mówi pięknie, grzmi głębokim barytonem, właściwie basem, przebogatym językiem, stylizując się trochę na rubasznego szlachcica, który potrafi się zadumać, wyciszyć, próbuje się modlić. Przyjmij nasz spanie do siebie, grajków niewesołych, ale najpierw, najpierw nas zasać za szerokim stołem, co od tłustości błyszczy jak słonina i jabłkowaty gniady jest w plamach od wina. Daj nam odetchnąć troszkę. Niech szczere powietrze przez gardło nam przeleci, aż w płucach zapiecze. Powiedz nam dobre słowo, choć nie warto może, patrząc po naszych oczach, i sylaby złożyć. A potem w gębę daj nam bierzmowanie na odlew. Aż zapali się pojęcia iskra, byśmy jak koszule stare zrzucili nazwiska, kiedy nam czyste imię zostanie nadane.